Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony, więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Bóg jest miłością. Opowiem Ci o moim osobistym doświadczeniu, jak poznałem Boga. Miałem wtedy około 15 lat, kiedy zaczął się taki intensywny okres poszukiwań w moim życiu. Co to oznacza? Co oznacza intensywny okres poszukiwań dla 15-latka? Miałam normalną rodzinę, kochających rodziców, nauka w szkole nie sprawiała mi problemów, miałam wtedy wielką pasję od 15 do 18 roku życia, ćwiczyłem karate, miałam kolegów, koleżanki, czyli wszystko to, co... byłem zdrowy, wszystko to, co taki młody człowiek może mieć i powinien funkcjonować normalnie. Gdzieś jednak w środku, w głębi siebie czułem wielką, ogromną pustkę. Pustkę, którą nie rozumiałem i która narastała i 16, 17, 18, lat przez te 3 lata ta pustka ciągle narastała. Ja próbowałem wielu rzeczy, w większości dobrych rzeczy, jednak ta pustka nie była we mnie zapełniona. I kiedy już miałam 18 lat, po 3 latach takiego zmagania, gdzie już nawet myśli samobójcze przychodziły mi do głowy, pomyślałem sobie, coś musi się zmienić w moim życiu, tylko co, już tylu rzeczy próbowałem. I wtedy przyszła mi do głowy myśl, może Bóg mi pomoże. Ja nie rozumiałem, co to znaczy, że może Bóg mi pomoże. Jakby to zupełnie było dla mnie... No Bóg jest, no istnieje. Tak zostałem wychowany, wierzyłem, że gdzieś istnieje. Wiedziałem, że pomaga wyjątkowym osobom. Siebie nie uważałem za wyjątkową osobę. Więc mówiłem, dlaczego miałby mi pomóc, a poza tym, na czym miałaby ta polegać pomoc? No ja już wszystkiego spróbowałem. Jednak, jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. Od tamtej pory... Klękając wieczorem do modlitwy, zamiast wyuczonych regułek, mówiłem Boże, jeżeli istnieje, zmień coś w moim życiu. Nawet nie wiem, co miałbyś zmienić, ale zrób coś. Mniej więcej tak brzmiała moja modlitwa. I któregoś dnia, kiedy klęknąłem do takiej modlitwy, zanim cokolwiek powiedziałam, doświadczyłem tego, że Bóg jest moim Ojcem, który mnie kocha. Spróbuję przybliżyć to doświadczenie. To jest tak, jak jesteś blisko osoby, która Cię kocha i Ty czujesz się kochany. Masz to poczucie bycia kochanym, bycia szczęśliwym, radosnym, zadowolonym, spełnionym. Takie uczucie tylko razy milion, razy nieskończoność potężniejsze. Miałem wtedy 18 lat. Od tamtej pory minęło 25 lat. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że to poczucie, że Bóg mnie kocha, ono nigdy to przekonanie mnie nie opuściło. Oczywiście, Przeżywałem różne trudne chwile. Byłem cztery razy w życiu operowany. Przeżywałem też radosne chwile. Jednak gdzieś w głębi serca, po tym doświadczeniu, wiedziałem jedno. Bóg mnie kocha. I pamiętam, kiedy jak, jakiś czas po tym doświadczeniu zacząłem czytać Biblię i, do, i zacząłem od Nowego Testamentu, czytałem go po kolei, kiedy go już kończyłem, doszedłem do pierwszego listu Jana i przeczytałem tam takie zdanie, Bóg jest miłością. Kiedy przeczytałem to zdanie zapisane w pierwszym liście Jana w czwartym rozdziale w ósmym wersecie, w drugiej części tego wersetu, powiedziałem, wow, to jest świetny opis właśnie dokładnie tego Boga, którego ja poznałem. To jest właśnie, to doświadczenie definiuje wszystko, no opisuje dokładnie Boga, który poznałem. Bóg jest miłością. To jest coś więcej niż Bóg mnie kocha. To jest to, że On w samej istocie jest miłością, że wszystko, co On robi, wypływa z tego, że kocha. Wszystko. Później, studiując teologię, dowiedziałam się, że Bóg jest teofanią eschatologiczną, która żywi intencjonalność naszych relacji podświadomych interpersonalnych w Soteriologicznej. Oczywiście, ale ta definicja jakoś tak mnie nie porwała, jak ta definicja, że Bóg jest miłością. A więc pierwsza prawda o Bogu to jest taka, że Bóg kocha Ciebie osobiście. Tak właśnie Ciebie, który słuchasz teraz tego podcastu. Biblia też mówi nam w wielu innych miejscach ciekawe rzeczy o Bogu, na przykład mówi taką rzecz, która może się wydawać drastyczna. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Izajasz 49:15. Więc tutaj Bóg odwołuje się do takiej mocnej rzeczy. Matka, która kocha swoje dziecko, która je poczęła, która urodziła, która wychowuje, czy ona może zapomnieć, nawet Bóg nie mówi przestać kochać, ale zapomnieć o swoim dziecku. Bóg mówi, gdyby nawet taka rzecz, która wydaje nam się trudna do wyobrażenia, że matka zapomina o swoim dziecku, nawet gdyby taka rzecz się wydarzyła, to Bóg mówi, ja jednak nigdy nie zapomnę o tobie. Nigdy. Nigdy to oznacza, że cokolwiek w życiu będziesz robił, dobre czy złe rzeczy, yy, które podobają się Bogu lub się nie podobają, on jednak nigdy nie przestanie Cię kochać. To jest dosyć trudna prawda, bo jedni biorą, wypaczają tą prawdę i mówią: A no to super, to nieważne co robię, Bóg nie przestanie mnie kochać. Tak, On nie przestanie Cię kochać, jednak konsekwencje swoich złych czynów poniesiesz. Jeżeli, nie wiem, dziecko nie słucha rodzica, a przecież zdarzają się takie rodziny, które naprawdę są dobrymi rodzinami, kochają swoje dzieci, jednak ich dzieci schodzą na złe drogi. Wybierają jakieś życie, które nie jest właściwe, zaczynają używać narkotyków i rodzice kochają, ostrzegają, jednak jeżeli to dziecko dalej pójdzie tą złą drogą, to źle skończy. I druga skrajność to ludzie, którzy mówią, muszę być właściwy, muszę być poprawny. Ojejku, zgrzeszyłem, Bóg teraz przestał mnie kochać, teraz muszę na kolanach obejść cały świat, żeby Bóg znowu zaczął mnie kochać. I to jest drugi absurd, tak? Jeden i drugi nie jest prawdą. Prawda jest taka, że Bóg ciebie kocha. I że nawet jeżeli zrobiłeś najgorsze rzeczy, a przez lata, kiedy rozmawiałem z Bogiem, z Bogiem też, ale o Bogu, z wieloma ludźmi, to poznałem naprawdę różne straszne, perwersyjne historie, jednak w tym wszystkim zobaczyłem, że jest Bóg, który kocha tych ludzi i kiedy ci ludzie odkryli tą prawdę, że jest Bóg, który ich kocha, to dało im siłę do zmiany życia. Wiedzieli, że pewne rzeczy są złe. Wiedzieli, że muszą z nich zrezygnować. Jednak wiedzieli, że siłę do zmiany daje nam obecność kogoś, kto nas kocha. Słyszałem taką historię, być może ona jest wymyślona, jeżeli jest wymyślona, to jest dobrze wymyślona. Że był pewien misjonarz i rodzice takiego nastolatka, mówi do tego misjonarza porozmawiaj z nim o Bogu, porozmawiaj a ten misjonarz, doświadczony człowiek mówi, ale czy on ze mną chce na ten temat rozmawiać nie, on nie chce, ale ty porozmawiaj mówi, dopóki on nie chce, to ja nie będę rozmawiał i któregoś razu ci rodzice zadzwonili i mówią, słuchaj wyjechaliśmy na kilka dni nasz syn został sam no i warunek, że zostanie sam przez te kilka dni był taki, że zgodzi się z tobą porozmawiać zgodził się, przyjdzie porozmawiać z nim no i rodzice to całą litanie, co ten człowiek robi źle no i ten misjonarz szedł, przygotował sobie takie dobre kazanie, żeby powiedzieć, że to jest złe i dlaczego, to jest złe i dlaczego, to jest złe i dlaczego. I kiedy szedł do tego młodego człowieka i już miał się z nim spotkać, czuł wyraźnie, kiedy się zbliżał do domu, gdzieś, gdzieś w sercu Bóg mówi do niego: zostaw mojego przyjaciela w spokoju, nie pouczaj go. I on dochodził do tego domu i to ta myśl narastała w nim, stawała się coraz mocniejsza i czuł, że to Bóg mówi, zostaw mojego przyjaciela w spokoju, nie pouczaj go. I kiedy zadzwonił, ten młody chłopak otworzył, miał bardzo cyniczny wyraz twarzy, wiedział, po co misjonarz przychodzi i misjonarz popatrzył na niego, uśmiechnął się i mówi, wiesz co, przyszedłem tutaj cię pouczać. Młody chłopak z cynicznym wyrazem twarzy powiedział, tak, dobrze o tym wiem. Powiedział, ale kiedy szedłem, Bóg mi powiedział, Zostaw mojego przyjaciela w spokoju. Nie pouczaj go. I misjonarz odszedł. Miał poczucie klęski i porażki. Mówi, no właśnie, nie wiem, ten młody chłopak zamknął drzwi z takim samym cynicznym wyrazem twarzy. Mówi, nie wiem, co ja powiem tym rodzicom. Mówi, no nie wiem, no wydaje mi się, że byłem posłuszny Bogu. I kiedy rodzice po kilku dniach wrócili, zadzwonili do misjonarza i to jest cud, co zrobiłaś. Nie wiem, co mu powiedziałaś, ale to jest cud. Nasz chłopak totalnie się zmienił. I kiedy misjonarz kilka dni później był tego... Chłopaka rozmawiał z nimi, z jego rodziną. Ten chłopak powiedział, kiedy powiedziałeś, że Bóg powiedział do ciebie, że jestem jego przyjacielem, że on traktuje mnie jak przyjaciela, to zmieniło wszystko. Widzisz, że to jest druga prawda. Pierwsza jest taka, że Bóg kocha ciebie osobiście, takim jakim jesteś. Druga, że Bóg kocha ciebie bezwarunkowo. On nie stawia żadnych warunków, żeby ciebie kochać. Kocha ciebie takim, jakim jesteś. Kolejna prawda o Bogu to jest psalm 139, gdzie Dawid mówi Panie zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka, wyznaczasz mi drogę, wiesz o wszystkich moich ścieżkach i Dawid po prostu rozpamiętuje i mówi tak, dokąd ucieknę przed Twoim duchem i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę, jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś, jeżeli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych tam jesteś. Dawid odkrywa tą niesamowitą prawdę. Bóg jest zawsze blisko Ciebie. Bóg jest blisko Ciebie niezależnie co robisz. Nie zawsze będziesz to odczuwał. Opowiadałem o moim doświadczeniu, kiedy poczułem Boga. Czułem Go intensywnie przez pół roku. Później to poczucie zanikło, powraca, jest, czasami Go nie ma. Jednak ja wiem, że On jest blisko Czasami ta bliskość wyraża się w tym, że kiedy wołam do Niego, On w nadprzyrodzony sposób rozwiązuje pewne problemy. A czasami ta bliskość wyraża się w tym, że jest mi bardzo trudno, a On daje siłę, żeby przejść. Pamiętam, kiedyś modliłem się, byłem tak bardzo przybity wieloma rzeczami. Mówiłem, Boże, już nie dam rady. Nie, nie dam rady. A Bóg mówi powiedział mi, nie boję się o Ciebie. Masz moc Ducha Świętego. Ta myśl, wyraźna myśl, która przyszła mi w czasie modlitwy, ona dała mi siłę, żeby przejść dalej. Widzisz, i to jest kolejna instępna prawda, On Ciebie kocha, On Ciebie kocha bez żadnych warunków i On zawsze, ale to zawsze jest blisko Ciebie. Co więcej, będąc blisko Ciebie, chce dla Ciebie tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Właśnie pamiętam taki moment, byliśmy ze znajomymi na wakacjach i... To już był ostatni dzień, byliśmy w górach, była piękna pogoda, opalaliśmy się i jeden z nich wziął gitarę i zaczął śpiewać pieśń. Po raz pierwszy, to, kiedy usłyszałem tę pieśń, mówię, wspaniała. On mówi, skąd są te słowa? On mówi, to jest z Księgi Jeremiasza 29, 11, gdzie, gdzie Bóg mówi, Ja, Pan, jestem świadom swoich planów, jakie mam względem was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zagłady, aby zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Te słowa mnie tak poruszyły i trzymają przez lata. Bóg ma wspaniały plan względem mojego i Twojego życia. I On chce spełnić nasze najgłębsze pragnienia, które zresztą sam w nas włożył. I że On ma myśli o pokoju, a nie o zagładzie. Oczywiście Jego planu uwzględnia zarówno rzeczy dobre, jak i rzeczy złe. W liście do Rzymian 8,28 jest napisane Bóg z tymi, którzy Go miłują we wszystkim współdziała dla ich dobra. I Boży Plan jest o tyle wspaniały, że uwzględnia zarówno dobre, jak i złe rzeczy i chce to wszystko obrócić dla naszego dobra. Na zakończenie opowiem Ci historię, którą słyszałem. Wydarzyła się wiele lat temu młody chłopiec z wioski pod Kielcami ze Skorzeszyc pojechał do Holandii. Pojechał najpierw, bo tam na wakacje, ponieważ jego kolega tam pojechał, to było Jakieś dwa lata po tym, jak upadł komunizm w Polsce, ludzie zaczęli wyjeżdżać na zachód. Jego kolega tam pracował, ale też w weekendy prowadził, nazwijmy to, hulaszczy tryb życia. I temu młodemu chłopakowi Piotrkowi bardzo to się spodobało. Później, kiedy skończył maturę, nie chciał iść na studia, pojechał tam z tym kolegą, żył kilka lat, coraz rzadziej przyjeżdżał do domu, zarabiał w nielegalny sposób, robił, robił różne złe rzeczy i w końcu trafił do więzienia. Jego rodzice odchodzili od zmysłu, bo nikt nie wiedział, gdzie jest Piotr. Nie, nie umieli go znaleźć. Był tam w tym więzieniu, siedział, w końcu dostał, yy, odsiedział swój wyrok. Wiedział, że rodzicom sprawił wielką przykrość, że oni nie wiedzieli, gdzie on jest. Napisał do nich list. I w tym liście napisał tak, kochani rodzice, wiem, że nie zasługuję na to, żeby być waszym, waszym synem. Więc tego i tego dnia będę w autobusie, który przejeżdża przez Skorzeszyce. Kiedy będę przejeżdżał koło naszego domu to wtedy wywieście na jabłonce taką małą, białą chustkę, żebym widział, że chcecie, żebym wrócił. Jeżeli nie, to nie wysiądę nawet z autobusu i pojadę dalej. Już nigdy mnie nie zobaczycie. Przepraszam, że sprawiłem wam tak wielki zawód swoim życiem. W tym liście opisał wszystko. Nie tylko tą chęć powrotu, ale także to, co zrobił. I kiedy już jechał tym autobusem, bardzo się denerwował, jakiś człowiek siedział koło niego... I kiedy już dojeżdżali, i mieli wjechać do tej wioski i na końcu tej wioski był przystanek, a gdzieś w połowie tej wioski był jego dom rodzinny. Ten człowiek, który siedział, obok, mówi, co pan się tak denerwuje? Coś się stało? On mówi, wie pan co, mam taką dziwną prośbę. Tam będzie taki duży dom, bardzo duży, z czerwonym dachem. Na pewno pan go nie pomyli, ma numer 15. Bardzo proszę, niech pan mi powie, czy tam na jabłonce wisi biała chustka. Człowiek popatrzył na niego, pomyślał może, że jakiś świr, no ale powiedział, dobrze, dobrze. Piotr zamknął oczy i po prostu zaciskał szczęki i bardzo się bał. Kiedy minęli ten dom, popatrzył na tego człowieka i mówi, co? Ten człowiek mówi, niestety, żadnej białej chustki nie było. Piotr spuścił głowę i pomyślał, no tak, czego mogłem się spodziewać innego. Ten człowiek mówi, wiesz co, nie było żadnej białej chustki, ale po prostu na całe drzewo było rozcielone wielkimi, białymi obrusami. Całe drzewo i jeszcze płot do tego. Piotr nie wytrzymał i rozpłakał się. Kiedy dojechali do przystanku, okazało się, że jego rodzice tam czekają. Tak samo jest z tobą, ze mną i z Bogiem. Czasami narozrabiamy w życiu, czasami jesteśmy daleko od Niego. Jednak On ciągle daje nam znaki. Chociażby takim znakiem dla ciebie jest ta audycja, że On ciebie kocha i chce, żebyś do Niego wrócił. Boże, dziękuję Ci za każdą osobę, która słucha tej audycji. Dziękuję Ci, że Ty kochasz tę osobę bardzo osobiście. Że niezależnie, co dobrego i złego ta osoba zrobiła w życiu, Ty po prostu kochasz. Jesteś blisko tej osoby, byłeś i zawsze będziesz. I chcesz tego, co jest najlepsze dla tej osoby. Boże, proszę Cię, abyś teraz rozlał swoją miłość w sercu tej osoby. Aby ta osoba poznała i doświadczyła, że Ty jesteś miłością i że ją kochasz. Aby doświadczyła teraz kiedy się modlimy i by doświadczyła też później w życiu różnych dowodów tego, że jesteś miłością i że kochasz tą osobę i żeby weszła z Tobą w bardzo osobistą relację. Amen.